Wibracja 79 Połączenie z Gwiazdą Duszy. Czakra gwiazda ziemi ma swoją siostrę bliźniaczkę, Gwiazdę Duszy. Jest to przestrzeń, gdzie możesz połączyć się z mądrością swojej duszy, która przemierzyła całe wieki. Gwiazda Duszy jest wizualizowana jako piękna trójwymiarowa sześcioramienna gwiazda jaśniejąca wszystkimi kolorami tęczy oraz purpurą. Gwiazda Duszy jest wyjątkową czakrą ponieważ jest tą częścią naszej anatomii energetycznej, która pomaga nam pamiętać na poziomie duszy. Uprzednio opisałem to jako rozpoznanie duszy, czyli sytuację, kiedy widzisz coś lub kogoś i czujesz się jak w domu. Przyczyną takiego samopoczucia jest pamięć naszej duszy o naszej świętej części. To samo czują ludzie podczas jakiegoś duchowego wydarzenia lub objawienia pańskiego w trakcie mszy. Ja doświadczyłem rozpoznania duszy, kiedy po raz pierwszy odkryłem anioły. Uczucie ciepła, ekscytacji i połączenia było nie do opisania. W takich momentach gwiazda duszy dosłownie rozbłyska i harmonizuje się z esencją Twojego istnienia. Otwarcie się na połączenie z gwiazdą duszy pozwoli Ci na przyjęcie poglądów i przewodnictwa oraz duchowych wspomnień Twojej duszy abyś mógł przetwarzać te informacje na ziemi. Wibracja na dziś Dzisiejsza lekcja zachęci cię do rozpalenia twojej gwiazdy duszy. Pomyśl o swoim życiu i określ, którą jego częściu utożsamiasz z najgłębszym rozpoznaniem. Czy odnosisz wrażenie, że przypominasz sobie kogoś żyjącego wiele lat przed tobą? Czy odczuwasz silne powiązanie z partnerem? Przyjacielem lub nauczycielem, które sprawia, że czujesz się jak w domu. Taką bratnią duszą może być nawet twoje dziecko. Czy istnieje jakieś konkretne duchowe ćwiczenie lub technika, z którymi łączysz się tak mocno, że czujesz, że musiały być częścią twojego poprzedniego wcielenia? Czy na samą myśl o bóstwie, wielkim nauczycielu lub aniołach dostajesz na całym ciele gęsiej skórki? Pomyśl teraz, kto lub co sprawia, że czujesz się jak u siebie w domu. Pamiętaj, że otwierają się teraz kanały prowadzące do czakry gwiazdy duszy. Zakończ ćwiczenie następującą intencją. Jestem gotowy, by przyjąć wszelkie wspomnienia lub starożytną wiedzę z głębin mojej duszy, która wesprze mnie na mojej obecnej drodze. Dziękuję Ci, boskie przebudzenie duszy. Jestem gotowy by poznać na głębszym poziomie. Podziel się wibracją kiedy spotykasz kogoś i czujesz się jak w domu, przypominasz sobie coś pradawnego.